Prawda. Filip Czarnecki, zapraszam na kolejną audycję z cyklu Gdzie leży prawda? Witam moim gości, moich gości, którzy są zwolennicy demokracji bezpośredniej, jak i osoby sceptycznie nastawione do tej idei, a mianowicie pan Jordan Czibura, współzałożyciel Stowarzyszenia Demokracja Bezpośrednia. Witam. Witam, witam serdecznie. Pan Lech Barański, również założyciel Stowarzyszenia Demokracja Bezpośrednia. Witam wszystkich. Bimi, administrator strony Prawda 2. Info. Dzień dobry. Oraz Dunkelheit, administrator strony Nowy Horyzont. Witam serdecznie wszystkich. Na początek pytanie do pana Lecha Barańskiego. Czy może Pan pokrótce wytłumaczyć słuchaczom, co to jest ta demokracja bezpośrednia i na czym ona polega? Demokracja bezpośrednia polega na tym, że obywatele, czyli naród, sprawują władzę. Nie tylko poprzez swoich przedstawicieli, ale również bezpośrednio. Czyli kontrolują cały czas... To co, robi wybrana, to, co robią wybrani przez nich reprezentanci. I to jest podstawowa cecha demokracji bezpośredniej. Jest to praktycznie funkcja kontroli naszych wybrańców, a nie funkcja bezpośredniego sprawowania władzy. Rozumiem. Dobrze, no to teraz pytanie do pana Jordana Cibury. Mógłby pan wyjaśnić słuchaczom, dlaczego ten ustrój, ta demokracja bezpośrednia jest lepsza od ustroju, który mamy obecnie w Polsce, czyli demokracji pośredniej? Przyczyn jest, szczerze mówiąc, wiele. Tak naprawdę to może zawiąże do tego, że mieszkam w Szwajcarii od kilku lat i na co dzień, jakby, stykam się z tą formą demokracji. I po prostu jestem Mogę powiedzieć oczarowany, ponieważ tego typu problemy, jakimi stykamy się w Polsce, jak korupcja, totalna dezinformacja, tutaj praktycznie można powiedzieć, nie istnieją ze względu właśnie na, na, to, na tą demokrację. No, na przykład, nie wiem, to co, to co wyrabiają nasi politycy, to na pewno drażni wielu. Coś takiego tutaj się nie zdarza, ponieważ polityk tak naprawdę ma niewiele do powiedzenia. Tak jak nawiązałem, korupcja też nie istnieje, ponieważ się zupełnie nie opłaca skorumpować jakiegoś polityka. Ponieważ co, co nam da i powiedzmy, że jesteśmy szefem jakiegoś, jakiejś wielkiej korporacji, przekupimy nawet wszystkich polityków w Szwajcarii, zapłacimy miliony czy miliardy, to i tak nam nic nie da, ponieważ ostateczny głos ma, ma społeczeństwo, które tak łatwo się nie da oszukać i nie da się przekupić właśnie jak projekty z politykami. Także na przykład politycy tutaj nie mają żadnych samochodów, domów, borówek i tak dalej. Przyjeżdżają na rowerze z tramwajem, pociągiem do pracy. Nie jest nic jakiegoś nadzwyczajnego spotkać byłego prezydenta Szwajcarii. Szczerze mówiąc, tak naprawdę spotykam go prawie, że co tydzień, bo wykłada na mojej uczelni. No. Aha, no. No to tak jeszcze zostajemy przy tej Szwajcarii. Mhm. Mógłby Pan tak jakoś dokładniej wytłumaczyć, jak to wygląda ta demokracja bezpośrednia w Szwajcarii, bo myślę, że to jest interesujący temat. To znaczy załóżmy, jak wygląda to głosowanie w takim referendum. Wygląda to tak, że można głosować na dwa sposoby, pocztą lub bezpośrednio w głosowaniu, które się, na przykład ostatnie głosowanie odbyło się w tą sobotę. Pocztą, znaczy wygląda to tak, że każdy dostaje, każdy obywatel dostaje najpierw krótką broszurkę, zdaje się trzy miesiące przed głosowaniem, trzy albo cztery nawet, nie wiem, w której jest wszystko w skrócie opisane, na czym będzie polegała jakaś zmiana, jakie zostaną zadanie, zadane pytania, jakie są tego za i przeciw, czyli korzyści i wady, koszty, jakie zostaną poniesione. Przy, powiedzmy, produkcji tej ulotki, broszurki właściwie, ona ma z reguły, nie wiem, 30 stron, maksymalnie nawet, chyba nie ma tyle, biorą udział tak równo zwolennicy, jak i przeciwnicy, a specjalna komisja, no, specjalna komisja uważa, żeby nie było tam jakichś kłamstw czy manipulacji. Oczywiście rząd może, ma też swoją, swoją jakby część, swój jeden akapit, w który może zalecić przyjęcie lub odrzucenie tej, jakiejś inny, inicjatywy. I to, to właściwie tyle, co może zrobić rząd. Ponieważ to jest tylko jego jakby zalecenie. Większość, nie wiem czy większość, ale duża część tych zaleceń rządu w ogóle nie, jakoś nie odbija się w społeczeństwie. Po tej, wysłaniu tej, znaczy po otrzymaniu takiej broszurki, która jest dużo wcześniej, przy, jak wspomniałem, jakieś trzy miesiące wcześniej zostaje wysłana każdemu, rozpoczyna się ogólno, powszechna dyskusja w całym społeczeństwie, czyli można na temat konkretnych, konkretnych działań, konkretnej inicjatywy, ludzie zaczynają dyskutować na ulicy, w barze, wszędzie po prostu. W pociągu, wszędzie się na ten temat dyskutuję, często dyskutuję również z moimi e, kolegami na, na temat różnych właśnie inicjatyw czy właśnie referendów. I dzięki temu, co ciekawe, wychodzą na świat różne, różne dziwne fakty, których, których człowiek nigdy by nawet nie pomyślał. I e, dochodzą do głosu właśnie zwolennicy, przeciwnicy i każdy argumentuje na swój sposób. Właśnie co ciekawe jest, e, fakty mają jakby największe, największe znaczenie. I po tych trzech miesiącach burzliwych dyskusji, różnych profesorów, danych naukowych, e, czy również nawet grach na emocjach, które o dziwo też właśnie się nie, praktycznie nie odbijają na wyniku referendów. E, ludzie dokonują wyboru i oddają swój głos. Mniej więcej tak to wygląda. No dobrze, no to teraz przekażę głos przeciwnikom. Tak bezpośredniej. Um. Dunkelheit, co ty na to? Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Ja z zaciekawieniem słuchałem tutaj wypowiedzi na temat demokracji bezpośredniej. Powiem tak, ja tutaj występuję jako przeciwnik, chociaż nie jestem do końca przeciwnikiem. To znaczy, Wydaje mi się, że idea jest bardzo piękna i być może po paru modyfikacjach byłby to świetny system. Może nawet byłby no nie, nie powiem idealny, ale, ale dobry. Natomiast mam wątpliwości. Może dlatego jestem raczej sceptyczny, niż jestem przeciwny tej idei. A więc tak, pierwsza rzecz, która może mnie zastanawia, to jest to, czy ta demokracja bezpośrednia by była wprowadzona dzisiaj w Polsce w, w takich realiach, w jakich żyjemy. Bo według mnie demokracja bezpośrednia nie jest remedium dla dzisiejszej Polski, ponieważ nie rozwiązuje najważniejszych problemów, które teraz zrodziła demokracja pośrednia. Jednym z tych problemów jest to, że środki masowego przekazu są we władaniu wielkiego biznesu. Teraz właśnie elita poprzez gazety, telewizję, i inne media kreuje pogląd, na różne sprawy, na przykład jak jest jakiś problem, choćby, choćby traktat, jakiś lizboński, to media zaczynają po prostu swoją propagandę tutaj przeprowadzać, żeby wyszło tak, jak to sobie życzą osoby, które mają wpływ prawda, na życie społeczne, na media, na wszystko. Czyli inaczej mówiąc, wprowadzenie demokracji bezpośredniej, bezgruntownej zmiany systemu doprowadziłoby tylko do nasilenia akcji propagandowych ze strony osób, które faktycznie dzisiaj dzierżą władzę. Mhm. Mowa o osobach, które dzisiaj opłacają polityków, władają mediami i korumpują dziennikarzy oraz policji. Właśnie te osoby które dzisiaj robią za elitę, dostosowałyby się, zmieniłyby tylko taktykę działania, wpływać na masy i robiliby tak jak teraz. Tak mi się wydaje. Dobrze. No to w takim razie pytanie. Zresztą ten zarzut, że demokracja bezpośrednia jest właśnie narażona na takie akcje propagandowe mediów, na ich manipulacje, jest dość powszechny z tego, co zauważyłem. W takim razie jak na taki zarzut odpowiadają yy, zwolennicy demokracji bezpośredniej. I tu pytanie do pana Lecha Barańskiego. Ja, ja odpowiadam na to w bardzo prosty sposób. Demokracja bezpośrednia pozwala nam, czyli obywatelom, uruchamiać pewną instytucję, która jest instytucją decydującą. Przy czym Demokracja bezpośrednia wynika z tego, że to obywatele są podmiotem, a nie przedmiotem. To my, jako naród, mówiąc umownie, zatrudniamy administratorów, zatrudniamy rząd, zatrudniamy Sejm. I chcemy, żeby oni robili to, do czego zostali zatrudnieni. Więc jeżeli ktoś się z tej umowy szeroko pojętej albo w cudzysłowie nazwanej umową o pracę dla narodu czy społeczeństwa nie wywiązuje, to społeczeństwo ma prawo podziękować mu za dalszą współpracę. I myślę, że tego typu funkcja kontrolna wbudowana w system demokracji bezpośredniej jest najlepszym batem na wszelakie próby manipulowania społeczeństwem, używania nieprawdziwych bądź niewłaściwych argumentów, używania w stosunku do społeczeństwa albo nadużywania władzy w stosunku do obywatela. I takie Mechanizmy pozwalają stosunkowo szybko wyeliminować te nieprawidłowości, które nam się nie podobają. Ponieważ w systemie demokracji bezpośredniej tak naprawdę liczy się tylko to, że na wniosek określonej liczby obywateli referendum musi się odbyć. Natomiast u nas jest to w dalszym ciągu widzi mi się tych, którzy trzymają klucze od szufla. Ponieważ znana nie tak z nie tak dawnych przypadłości hasło, które głosiła nasza wiodąca siła polityczna pod tytułem „Jednomandatowe okręgi wyborcze, za którymi zebrano 800 tysięcy podpisów pod wnioski o referendum, nadal leży w szyfladzie. I tu występuje właśnie przewaga demokracji bezpośredniej, że po zadaniu określonej ilości podpisów to referendum po prostu musi się odbyć. Rozumiem. Teraz powiedzmy może o tym, jakie jest zdanie Bimiego na ten temat. Z tego, co słyszałem, co co napisałeś mi, to jesteś takim lekkim sceptykiem, jeżeli chodzi o demokrację bezpośrednią. Co możesz powiedzieć więcej na ten temat? Czemu tak uważasz? No tak, no... Dla mnie bezpoś... demokracja bezpośrednia, szczerze mówiąc, nie różni się niczym od demokracji niebezpośredniej. To znaczy, wszystkie tutaj, że tak powiem, zalety, które zostały wymienione, te same zalety można po prostu podać w przypadku zwykłej demokracji. To znaczy, że naród ma kontrolę nad politykami, że politycy pracują dla narodu, że można zweryfikować to, czy politycy dobrze wypełniają swoje obowiązki, czy źle. To, że można od czasu do czasu zrobić referendum, aby się zapytać ludzi, jakie mają stanie w tej czy w innej kwestii. Co więcej, zgodnie z polskim prawem, Odpowiednio duża grupa osób również może e, może wystąpić o referendum w danej sprawie. Różnica jest taka, że referendum to nie jest wiążące. Natomiast no takiego referenda się po prostu nie odbywają. I świadczy to o tym, że, że po prostu ludzie nie są tym zainteresowani. I takie prawo po prostu jest nieużywane i, i bezużyteczne w tym kraju. Natomiast e, co do tych zarzutów, że, że polityków można przekupić, natomiast ludzi nie można przekupić, no to nie do końca się z tym zgodzę, dlatego, że no, żyjemy już w takich czasach, gdzie światem rządzą korporacje i korporacje już nie muszą przekupować polityków. Dla korporacji przekupowanie polityków jest kompletnie nierentownym przedsięwzięciem i oni w ogóle mają do tego zupełnie inne podejście. Dla nich o wiele łatwiej jest zainwestować pieniądze kupując jakąś spółkę medialną, kupując jakąś spółkę prasową, kupując telewizję czy kupując radio, również zainwestować w kampanię wyborczą jakiegoś polityka, niż w sposób ewidentny, będący ewidentną korupcją po prostu płacić jakiemuś politykowi za to, że on zagłosuje tak, a nie inaczej nad jakąś ustawą. Więc skoro, e, że tak powiem, korupcja powstaje e, nie na, na złączu e, powiedzmy grupa wpływu polityk a tak naprawdę korupcja powstaje na, na złączu grupach wpływu i, no i ludzie, i interesy, które, które ona próbuje wypromować. I, I ona znajdzie zawsze sposób, e, ta grupa wpływu, na to, aby swoje interesy wypromować. I to zrobi to zgodnie z, zgodnie z prawem. I tak samo będzie jej łatwo to zrobić w demokracji bezpośredniej, jak i w demokracji pośredniej. I osobiście... Uważam, że wszystkie te zalety, które zostały wymienione w demokracji bezpośredniej, one tak naprawdę nie mają zastosowania w realnym świecie. Mm -hmm. No dobrze, w takim razie, jak na te zarzuty odpowiedzą zwolennicy. Panie Jordanie. Co no i pan ja właśnie. Tak, chciałbym odpowiedzieć przykładem. Tacy już nie muszą w tej chwili korumpować polityków, wystarczy, że już mają w tej chwili wystarczające wpływy na społeczeństwo. Chciałbym Ci podać właśnie jeden przykład inicjatywy społecznej w Szwajcarii, zdaje się, sprzed pięciu lat. Jestem dokładnie pewien. To była inicjatywa na temat żywności genetycznie modyfikowanej. Właściwie w czasach, kiedy jeszcze w Polsce w ogóle się na ten temat nie mówiło, bo to dość, dość nowe. We wszystkich mediach podawało się jedynie zalety tej, tej takiej żywności tego typu, nie wiem, znacie pewnie te argumenty, że to jest dla dobra ludzi, że, żeby ludzie nie głodowali i tak dalej. W tym momencie wystąpiło społeczeństwo szwajcarskie z taką inicjatywą, gdzie w Szwajcarii swoją siedzibę ma taka firma jak Syngenta, jeden, jeden z większych konkurentów Monsanto, czy jakichś innych, właśnie jedna z większych firm, która produkuje tego typu żywność, jest naprawdę można powiedzieć, dość silną, silną. Rząd całkowicie się sprzeciwiał taki, tego typu inicjatywie. Oczywiście w swojej broszurce polecał odrzucać tego typu moratorium. A okazało się, że społeczeństwo zupełnie było za, za przyjęciem, właściwie za odrzuceniem żywności genetycznie modyfikowanej. W tej chwili w Szwajcarii na 5 lat ustanowiono wtedy chyba tak, to musiało być 5 lat temu. Postanowiono na 5 lat moratorium do czasu uzyskania lepszych badań e, naukowych. Tych, tych badań potwierdzających n, jakby brak zagrożenia ze strony, ze strony żywności genetycznie manipulowanej nie nastąpiło i w tej chwili przedłużono to moratorium o kolejne 3 lata. W międzyczasie okazało się, że kukurydza y, y, MON, coś tam, y, jest szkodliwa i w tej chwili nawet już. Węgry czy Austria, Niemcy i Francja również i wiele innych krajów totalnie zabroniły uprawianie tego typu kukurydzy. Więc ten przykład, jakby tym właśnie przykładem trzeba zobrazować to, że, że nie do końca tak jest, że korporacje mogą sobie kupić i zrobić co w co. Z drugiej strony właśnie to twierdzenie, że media są totalnie przekupne i można właśnie manipulować opinią publiczną, Jakkolwiek się chce, jest również nie do końca prawdziwe. Um, właściwie inaczej można by sobie zadać pytanie, w jakim systemie jest łatwiej um, manipulować opinią publiczną w systemie demokracji bezpośredniej, gdzie się, gdzie się odpowiada na konkretne jedno pytanie, czy w demokracji reprezentatywnej, gdzie każda partia ma jakiś pełen, wielki pakiet um, yy, jak się nazywa? Ma pakiet, no pomóżcie mi, brakuje mi słowa. E, taki ma program, w którym jest wiele różnych punktów, którzy, których ludzie nie są w stanie praktycznie zrozumieć na jeden, na jeden rzut oka. E, moim, moim zdaniem o wiele trudniej jest przekonać kogoś do, do jednej konkretnej kwestii, na przykład jak żywność genetycznie modyfikowana. I w tej chwili, gdy leży internetu, gdzie są takie media, jak właśnie wolne media, Ludzie naprawdę się informują. Dobrym przykładem, myślę, dla, dla Ciebie, wimi jest również to, że oficjalna wersja um, tych um, 11 września 2001 jest, zdaje się, odrzucana przez dwie trzecie społeczeństwa, gdzie tam ze strony rzędu, rządu jest totalna manipulacja mediami i, i mają całkowicą kontrolę nad, nad tymi informacjami, a mimo to ludzie w to nie wierzą, ponieważ jak mnie również się wydaje, nie do końca wszystkie dane, które podają w oficjalnej wersji, są prawdziwe. Na tym chciałbym skończyć. No, jestem ciekaw, co mi na to powiesz, e, No Więc ja chciałbym e, zacząć od tego, że tak naprawdę e, różnica w poziomie realnej demokracji pomiędzy Szwajcarią i Polską, jak zapewne sam wiesz, jest kolosalna. W Szwajcarii po prostu ludzie mają o, większy, o wiele większy wpływ na to, co się będzie działo z ich, z ich krajem. jakie decyzje będą podejmowane na szczeblach władzy. Natomiast ja nie sądzę, żeby ta różnica wynikała z przyjętego systemu politycznego, czyli z tego, że tam jest demokracja bezpośrednia, a u nas jest inna demokracja. Myślę, że te różnice wynikają tylko i wyłącznie z pewnych zasz, zaszłości historycznych i z tego, jak ta demokracja się kształtowała na przestrzeni wieku i jak doszli do, do momentu, w którym są teraz. I naprawdę wątpię. Myślę, że demokracja bezpośrednia jest tam raczej konsekwencją niż przyczyną tego, jak, e, jaka jest Szwajcaria jak, e, no i jak tam jest. Natomiast tutaj chciałbym jeszcze skomentować jedno wyrażenie, którego użyłeś odnośnie tej inicjatywy, inicjatywy przeciwko żywności modyfikowanej genetycznie. Powiedziałeś, że społeczeństwo szwajcarskie wystąpiło z inicjatywą aby zakazać tego rodzaju żywności, czy tam może nie, aby zakazać, ale wystąpiło z inicjatywą. Otóż e, społeczeństwo nie może wystąpić z inicjatywą. Z inicjatywą może wystąpić tylko konkretna grupa osób. I tutaj należałoby się zastanowić, kto stał za tą grupą osób, która wystąpiła z taką inicjatywą i czy rzeczywiście było to społeczeństwo. Bo ja szczerze powiem, wątpię, żeby taka inicjatywa miała szansę przepicia się, gdyby nie miała odpowiedniego poparcia w mediach i wśród chociażby szołowy polityków szwajcarskich. E, kolejna sprawa to e, określenie, którego użyłeś, iż, iż media są przekupne, czy, czy że nie są przekupne. Otóż to nie jest kwestia tego, czy media są przekupne, czy nie są, gdyż przekupstwo to jest coś, co mi się kojarzy z korupcją, natomiast media to są prywatne firmy, i po prostu każdy może sobie je kupić, są spółki akcyjne, które są notowane na giełdzie, które mają danego dnia określoną, określoną cenę i każdy może sobie taką spółkę zgodnie z planem, zgodnie z prawem kupić. Więc ja nie widzę niczego złego w tym, że jak już ktoś posiada taką spółkę, to będzie lobbował, e, będzie wykorzystywał te media do tego, aby zaszczepiać w społeczeństwie i w ludziach, którzy głosują, wszystko jedno, czy ci ludzie głosują w referendum, czy ci ludzie głosują na prezydenta, na posłów czy, czy w samorządach lokalnych. Będą, będzie te media wykorzystywał tak, aby e, po prostu osiągnąć swój cel. I to nie jest kwestia korupcji, tak jak mówię, tylko to jest kwestia po prostu systemu, w którym, e, w którym żyjemy. E, no i to chyba z grubsza te trzy punkty, które chciałem, na które, które chciałem skomentować. Zdaje mi się, że były dwa, dwie kwestie. Pierwsza to, co było co jest przyczyną, a co konsekwencją. E, Wydaje mi się, że oczywiście w kwestii, jeśli chodzi o Szwajcarię, to ciężko stwierdzić, co jest właściwie przyczyną, a co konsekwencją, ponieważ od dziesięcioleci od czy stuleci uprawiają jako formę mniej lub bardziej demokracji bezpośredniej. Natomiast Liechtenstein czy niektóre Stany w Stanach Zjednoczonych to jest ten powiedzmy nowum i tam sytuacja jest podobna do, do właściwie... W pewnych kwestiach można powiedzieć nawet inetyczna do, do, do tego, że się traktuje w Szwajcarii, więc e, jakby z obserwacji mógłbym, do sobie, mógłbym dochod dochodzę do wniosku, że to jest to właściwie konsekwencja aniżeli przyczyna. E, drugim punktem były media, które manipulują ludnością. Czy one są, e, tak jak właściwie słusznie zauważyłeś, by mi, w rękach prywatnych, czy nie. To praktycznie nie zmienia faktu, że w tej chwili w demokracji reprezentatywnej jest mimo wiele łatwiej niż w demokracji bezpośredniej, gdzie społeczeństwo ma bodziec, bardzo mocny impuls do tego, aby się doinformować. I jeśli uważa, że. że dana informacja nie do końca go przekonuje, to wtedy zaczyna dyskutować i wyszukiwać tych informacji w internecie, w mediach niezależnych. I argumenty, czy nawet żadne, które się nie pojawiają w takim mainstreamie, jednak trafiają do ludzi, czy przez maile, czy przez rozmowy prywatne, omijają praktycznie kanał medialny. I wydaje mi się właśnie, że demokracja bezpośrednia tutaj ma o wiele większą większe znaczenie i wpływ na budowanie opinii publicznej niż w demokracji reprezentatywnej. Dobrym przykładem dla mnie jest, niedawno przejeżdżałem stopem przez Niemcy i zostałem właściwie zaszokowany tym, że żaden Niemiec, byłem w pięciu samochodach Niemców, żaden z nich nie wiedział, nigdy nie słyszał o czymś takim jak traktaty lizbońskie. To był dla mnie szok, ponieważ w Szwajcarii, gdzie traktaty lizbońskie praktycznie nikogo nie dotyczą, bezpośrednio Szwajcaria nie jest w Unii Europejskiej, zaryzykowałbym, że co drugi, co trzeci ma nie tyle nawet, że słyszał, ale ma nawet pojęcie, co w nich się znajduje i o co w nich chodzi, tak, nie więcej. W Polsce, ponieważ było miało być, czy tam obiecywano, że będzie jakiś referendum, w związku z tym ludzie zaczęli się też narysować. I nie wiem, na ile wie, jaka jest wiedza ogólnie społeczeństwa na ten temat, ale już samo pojęcie traktatów związków trafił do tych ludzi. Mhm. Tak. Dobrze. Dobrze. Przepraszam, że ci przerywam, ale chciałbym jeszcze zadać pytanie panu Lechowi Barańskiemu dotyczące tego, czy ludzie, czy aby na pewno mają odpowiedniego kompetencje do tego, aby podejmować takie ważne decyzje, to znaczy podsłużę się tutaj przykładem. Powiedzmy, że polski rząd chce wysłać żołnierzy do Afganistanu i większość społeczeństwa nie wie na przykład o tym, że to nie jest tak, że od nas to w zupełności zależy, tylko że tam są jeszcze pewne regulacje z NATO i tak dalej, które powodują to, że my musimy po prostu tych żołnierzy wysłać. I jak właśnie się by Pan odbył z tego pytania? Czy ludzie na pewno mogą takie decyzje podejmować? Tak, dalej optuję za tym, że ludzie takie decyzje nie tylko mogą, ale i powinni podejmować, ponieważ większość ludzi podejmuje decyzje świadomie, jeżeli, dotyczy, jeżeli mają wpływ na, to, co, na konsekwencje tych decyzji. W związku z czym... Nie przypuszczam, żebyśmy byli na tyle ciemnym narodem, abyśmy nie zdawali sobie sprawy na przykład ze zobowiązań sojuszniczych. Pamiętając 39 rok, kiedy to wszyscy sojusznicy nas opuścili i zostaliśmy się jak ten palec walcząc na dwa fronty, myślę, że jednak w społeczeństwie istnieje świadomość dotrzymywania sojuszy. I w związku z tym ja bym się nie bał tego, że społeczeństwo za chwilę zacznie protestować przeciwko wysyłaniu wojska do Afganistanu. Jeżeli przy, pójdziemy jeszcze krok dalej i powiemy, że armia jest armią zawodową, to odnoszę wrażenie, że tak zwany zawodowiec ma prawo podejmować decyzję o tym, co robi, ponieważ to jest jego zawód. W związku z czym generalnie chyba społeczeństwo nawet by nie próbowało interweniować w takich kwestiach jak wysyłanie zawodowego wojska do Afganistanu. I poza tym chyba bazując na podstawach tej demokracji bezpośredniej, demokracja bezpośrednia naprawdę nie polega na tym, żebyśmy urządzali sobie co tydzień referendum na temat, czy siać pietruszkę, czy sadzić mak. Tylko Daje nam, czyli społeczeństwu, możliwość kontroli działań naszych przedstawicieli, której w tej chwili tak naprawdę nie mamy. W tej chwili możemy to zrobić raz na cztery lata z okazji wyborów. Natomiast już na szczeblu gminy funkcjonuje to u nas w miarę normalnie gdzie określona grupa osób może złożyć wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania wójta czy burmistrza. Więc jeżeli tamto funkcjonuje i może funkcjonować, to dlaczego nie rozszerzyć tego na obszar całego kraju? Bo to są takie trochę drobne niekonsekwencje, że w gminie to można, bo tamto sobie odwołacie wójta, ale jakbyście chcieli posła odwołać, o to, to już nie, to musicie cztery lata czekać. No i to są, myślę, jednak uznajmy to, że jesteśmy w miarę świadomym społeczeństwem, choć być może wymagało to również pewnych, pewnego dokształcenia społeczeństwa. I między innymi w tym celu powoła, powołaliśmy nasze stowarzyszenie żeby prowadzić działalność edukacyjną, wręcz misyjną w społeczeństwie, wykazując zalety takiej formuły funkcjonowania demokracji. Dobrze, do tematu stowarzyszenia jeszcze wrócimy, a tymczasem chciałbym zapytać jeszcze Dunkelheita, co ma jeszcze do powiedzenia na ten temat. Ja jeszcze mam takie w zasadzie pytanie i wątpliwość zarazem. Są czasami potrzebne do przeprowadzenia ustawy zupełnie niepopularne, byłbym niepopulistyczne, które jednak często po prostu ratują czy to gospodarkę, czy, czy nawet w ogóle istnienie państwa. Często społeczeństwo po prostu nie orientuje się w pewnych kwestiach. Czasem trzeba eksperckich decyzji i um, trzeba decyzji zupełnie niepopularnych. Byli przecież tacy politycy, którzy podejmowali takie decyzje, zwykle y, również nie byli specjalnie lubiani. Natomiast zastanawiam się w takim społeczeństwie, gdzie funkcjonuje demokracja bezpośrednia, takie ustawy, często mądre, które są niepopularne, byłyby skazane po prostu na niebyt. Jak to, jak ten problem panowie zaangażowani w promowanie tej idei widzą? Ja jeszcze, ja jeszcze panowie, chciałbym wtrącić swój komentarz. Nie, nie uważam, żeby okupacja Afganistanu była wypełnianiem zobowiązań sojuszniczych. No ja okupacji. również. Także wybaczcie, ale jeżeli na tym ma polegać demokracja bezpośrednia na przyjmowaniu takich dogmatów, no to ja się z niej wypisuję. No ja również. Ja... Również Ale również podzielam. Właśnie, to, to jest właśnie dla mnie, właśnie, to, było... właśnie no dla mnie to, to jest to... najlepsze, że, um, że właśnie to społeczeństwo zadecyduje tak, jak będzie dla niego najlepiej. No nie, społeczeństwo I... zadecyduje tak, jak, jak im powiecie, że to jest zobowiązanie społecznicze, to oni pójdą je wypełnić. Nie, nie, nie. nie. Natomiast, właśnie, natomiast nie, to... jeżeli im powiecie, że jest to bezprawne i nie ma absolutnie żadnych podstaw prawnych, aby okupować państwo będące członkiem ONZ bez rezolucji ONZ, nie ma absolutnie żadnych podstaw prawnych w Polsce, żeby wysłać tam wojska i wszystko jest kompletnie sprzeczne z prawem, tylko się o tym nie mówi, no to społeczeństwo o tym nie wie i społeczeństwo nigdy o tym nie zadecyduje. Jeżeli ty ale... nie możesz oddać głosu na to, czy mamy wysyłać żołnierzy do Afganistanu, to nawet ci się nie chce czytać artykułu na ten temat. Bo po co? Ale ja, po co... No. Ale ja mogę oddać głos na posła, który na przykład zagłosował za wysłaniem wojsk do Afganistanu. I... Tak, ale jakie masz no, a jakie I masz no tak. i to tak naprawdę niczego nie zmieni, gdyż nawet jeżeli zagłosuję na takiego, który nie głosował i wybiorę nowego, to ten nowy i tak będzie robił dalej to, co ten stary by robił w poprzedniej kadencji. No, no dokładnie, to jest problem. Jaki, jakie masz gwarancje, że ty zagłosujesz na posła, który, który opowiada, że on będzie przeciw temu Afganista, Afganistanowi, wysyłaniu żołnierzy do Afganistanu, ale w momencie, kiedy to, on ma ten twój głos w kieszeni, to on i tak sobie robi, co chcesz. Ty nie masz żadnej gwarancji na to. No, to tak. dajesz głos na posła, który potem i tak... Nie chcę się brzydko no tak. wyrażać, ma Twój głos gdzieś w tyle. Twoje zdanie. No tutaj, tutaj się zgadzam, że demokracja bezpośrednia eliminuje pewien jeden szczebel tej, że tak powiem, drabiny decyzyjnej, w związku z czym o ten jeden szczebel jesteśmy bliżej do podjęcia faktycznej ostatecznej decyzji. Ale równocześnie eliminuje ona jeden szczebel filtrowania, merytorycznego filtrowania decyzji, które mogłyby być kompletnie błędne i które mogłyby być spontaniczne, które ludzie mogą podejmować pod wpływem emocji, a które nigdy nie powinny być podjęte. I naprawdę z jednej strony ja się zgadzam z tym, że gdyby obowiązywała demokracja bezpośrednia i ja mam na myśli taką naprawdę bezpośrednią demokrację taką, bezpośrednią demokrację, taką, że każdą decyzję, że nie ma Sejmu, że każdą decyzję podejmuje się w referendum chociażby, nie wiem, referenda można naprawdę przy obecnym poziomie techniki zorganizować na zasadzie wysyłania SMS-u na jakiś numer. W takim wypadku być może nie wysłalibyśmy nigdy naszych wojsk do okupacji Afganistanu czy do napaści na Irak. Jednak mogłyby być również tego negatywne konsekwencje i naprawdę pewnego dnia mogłoby się u nas stać chociażby to, co w Ruandzie, kiedy po prostu kilka milionów ludzi zostanie wyrżniętych zgodnie z prawem, dlatego że ludzie pójdą do referendum, gdyż Radio Maryja, czy TVN, czy nie wiem, jakiekolwiek inne medium zdoła ich przekonać do tego, że to jest słusznie wyrżnąć parę milionów ludzi i wtedy po prostu wszystko będzie zgodnie z prawem. To są moje zastrzeżenia i, że tak powiem, ja osobiście nie widzę na tyle znaczących e, zalet demokracji bezpośredniej, abym mógł e, wybrać ją e, i, że tak powiem, e, preferować ją w porównaniu do innych podobnych demokracji. Uważam, że w jakiejkolwiek demokracji w naszych współczesnych czasach i tak rządzą media, pieniądze i korporacje i bezpośredniość naprawdę niewiele to zmieni. No tutaj na, naprawdę jeśli chodzi o mnie również podobne są wątpliwości. Moim zdaniem demokracja bezpośrednia właśnie będzie się opierać nawet bardziej niż demokracja pośrednia na, na głosie mediów tutaj. Dlatego, że tutaj jeszcze do tej pory można było powiedzieć, że no wybrany został polityk przez jakąś część ludzi i on mógł podjąć jakieś niepopularne decyzje. Natomiast teraz będziemy to będą rządy rządy ludzi, ale tak naprawdę rządy większości ludzi, a to jest tak, że większość się myli. No to jest tłum, tłumy będą rządy. I to nie jest tak, to jest po prostu władza, władza mediów bez kontroli polityków jak mnie. Dla... No, no dokładnie, bez Jakiejkolwiek kontroli, tak mi się mówi. No to może, przepraszam, jeżeli doszliśmy już do mediów, to może przyjmijmy, że to właśnie media stosują demokrację bezpośrednią, bo mają ku temu możliwości, natomiast my jako naród nie mamy tej możliwości. No i nie możemy nic zrobić, aby zmienić ten stan rzeczy. No to może spróbujmy jednak przenieść te zasady demokracji bezpośredniej na naród, a nie zostawiać je tylko w rękach mediów. Ale media nigdy nam nie oddadzą tej władzy. To, no to oni to mają pieniądze. Wyrwać. Wyrwać. Ale jak ja wyrwać? To... W jaki sposób? Bo tego nie zrobi demokracja bezpośrednia. Jedyne, jedyna możliwość, żeby odebrać mediom władzę, czy, czy państwo sobie zdają sprawę, to by była po prostu... Yy, odebranie im siłą tej władzy. To znaczy po prostu, no nie wiem. Nie, no. yy, Wystarczy, to... jeżeli miałbyś konkretny e, projekt ustawy, który, który tą władzę by im odbierał, zorganizowałbyś e, inicjatywę społeczną i referendum, i w referendum ta inicjatywa, inicjatywa by przeszła, to tym samym skończyłoby się, e, się e, media skoń, e, traciłoby swoją władzę. Punkt, kropka. Ale ale no. drodzy Państwo, przecież to jest niemożliwe dzisiaj. Te media są w no. władaniu ludzi, no bądźmy realistami, no możemy mówić o pięknych ideach. Realia są takie, no to jest ja nie chcę używać słowa mafia, nie wiem, czy teraz jesteśmy na ten. Ja? Ale między nami mówiąc, między nami mówiąc, to są układy mafijne, naprawdę. To są układy mafijne i oni nie pozwolą na to, bo to nie jest tak, że to jakiś bardzo przedsiębiorczy człowiek sobie założył TVN czy Polsat. To nie jest tak. To są układy ludzi, którzy po prostu mają kasę. A dzisiaj kto ma kasę? Mają kasę tylko kombinatorzy oszuści i niestety mafia. Możemy się tutaj śmiać, ale to właśnie no, no kim jest Rywin, Michnik i cała reszta, cała reszta tych ludzi, którzy dzisiaj mają media? To nie są ludzie, którzy oddadzą władzę społeczeństwu. Zobaczcie Państwo, co się działo choćby w Irlandii, gdzie traktat po prostu Został, wola społeczeństwa irlandzkiego została po prostu przez Unię Europejską, która moim zdaniem jest właśnie taką takim wielkim, jednym układem, został zupełnie zignorowany. Także to trzeba jeszcze dostosować do realiów. Ja Wam bardzo dobrze, dobrze życzę i proszę mnie źle nie zrozumieć, w ogóle jestem, jestem pod wrażeniem, jeśli chodzi o, o profesjonalizm i i, i nawet strona bardzo ładnie wygląda i, i, i w ogóle to bardzo ładnie wygląda, ale bądźmy realistami, no nie mówmy, że to dzisiaj tak łatwo da się przeprowadzić, że, że po prostu media sobie pójdą same i, i, i powiedzą... Najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego małego kroku. Niepopularne decyzje są, nie są podejmowane, to nie do końca tak jest, ponieważ powiedzmy z obserwacji można zauważyć w Szwajcarii już na, na samych podatkach, że właśnie niepopularne decyzje są podejmowane przez, przez społeczeństwo. Na przykład taki system podatkowy, jaki jest w Szwajcarii, um, oznacza się tym, że praca jest bardziej bardziej um, opodatkowana niż konsumpcja. Czyli na przykład podatki najwyższe, jakie są, to są podatki od, um, od pracy, a nie od na przykład VAT który w Szwajcarii wynosi 7,6%. A mimo no, ale, wszystko. No. Ale uważasz, że to jest dobrze? Że to jest e, niepopularna decyzja, która jest słuszna? E, to, nie, to nie była pola, popularna po, decyzja, ale słuszna. No, ale, a dlaczego uważasz, że słuszne jest to, że niższe są podatki na konsumpcję niż na pracę? Ze względów, e, szczerze mówiąc, nie chcę wchodzić tutaj za bardzo w e, realia techniczne, ale. Po yy, prostu ze względu na yy, efektywność. Znaczy, no, konsumpcja, tak, oczywiście, proszę. Tego rodzaju proszę? system, że tak powiem, skłania ludzi do większej konsumpcji i do mniejszej pracy. No, teoretycznie tak. W sumie niepotrzebnie to, to wspominałem o tych, bo to jest. Więc być może było tak, że to bankierzy wyprobowali tego rodzaju system podatkowy, gdyż dla nich jest to jak najbardziej na rękę, aby konsumpcja była jak największa. No, nie to końca. Oczywiście jest to teoria. Jest no, ta nie... teoria. Jednak e, skąd się to wzięło? To znaczy, to, że jakaś decyzja jest niepopularna, wcale nie znaczy, że ona jest słuszna. Mm? Więc e, należy szukać czasami, że tak powiem, haczyka i to, że jakaś decyzja została podjęta, wcale może nie znaczyć o tym, że zadziałała demokracja bezpośrednia. Wręcz przeciwnie, ona może potwierdzać to, że dalej działają media i dalej e, działa lobowanie w kierunku konkretnych e, zmian prawnych. I to lobowanie jest sponsorowane, finansowane. To jest właściwie inwestycja. Nie można mówić o sponsorowaniem, gdyż sponsorowanie to jest dawanie pieniędzy tylko w jedną stronę. To jest po prostu inwestycja. I te korporacje, one są w stanie sobie kupić dowolne poglądy społeczeństwa. I ja to obserwuję z własnego doświadczenia, że wszystko można wypro wypromować, włącznie z tym, żeby ludzie zabijali się nawzajem. Nechu, co to ty na to? No, ja bym się do końca z tym nie zgodził, ale mimo wszystko mam świadomość, że pewne formuły kontroli powinny być, i powinny one dawać możliwość nam, czyli społeczeństwu, czy narodowi, czy obywatelom, kontrolowania poczynań. I do tego zmierza. Formuła demokracji bezpośredniej, że nie robimy, co nam się tylko i wyłącznie podoba, ponieważ jesteśmy pod ciągłą kontrolą społeczeństwa. Czyli jeżeli społeczeństwo uznaje, że zatrudniliśmy naprawdę świetnych fachowców od kierowania krajem, to nie będzie miało ochoty im w tym przeszkadzać. Natomiast jeżeli jak w przykładowym, bardzo obrazowym przykładzie w dniu wyborów kupujemy, wybierając tych czy innych bilet do Krakowa, to ja nie chciałbym dojechać do Gdańska, bo kupowałem jednak bilet do Krakowa. I stąd no tak, ale ta funkcja to, to właśnie... kontrolna pod tytułem, że jeżeli zacznę widzieć, że jakby kierunek mamy nie ten, to mogę podejść do Pana kierowcy i powiedzieć stąd szanowny Panie kierowco, albo jednak pojedziemy do Gdańska, albo zmieńmy kierowcę. No, tak. Do tego się to właśnie sprowadza. Idea, idea jest bardzo słuszna, tylko, że aby kierowca Cię posłuchał, to niestety musisz mieć za sobą większość pasażerów. No tak, ale jeżeli większość pasażerów kupiła bilo, bilet do Krakowa, czy tam, dokąd kupowali ten bilet? Do Gdańska. Do Gdańska. To nie sądzę, aby większość pasażerów chciała jednak nagle pojechać do Krakowa. A, chyba że, chyba, że nie widzi tego, w którym kierunku jedziecie. Tak naprawdę, tak naprawdę, mówię o konkretach. Społeczeństwo w referendum przyjmuje konkretną ustawę. Jedni mówią, tak. że ta ustawa doprowadzi do totalitaryzmu, a drudzy, powiedzmy politycy, mówią, że doprowadzi ta ustawa do dobrobytu. I jak długo chcesz czekać, żeby ludzie w końcu zrozumieli, że to nie prowadzi do dobrobytu, tylko prowadzi do totalitaryzmu. Moim zdaniem, jeżeli media ciągle powtarzają ludziom każdego dnia zmierzamy do dobrobytu, zmierzamy do dobrobytu, zmierzamy do dobrobytu, ludzie się obudzą dopiero w momencie, kiedy będzie już totalitaryzm. I ludzie się obudzą dopiero w momencie, kiedy dojadą do Gdańska. I będę już w Gdańsku i wtedy im kierowca powie, idźcie sobie do Krakowa na pieszo, bo ja się stąd nie ruszam. No dobrze, ale pamiętajmy o tym, że te media są również kontrolowane przez społeczeństwo. Czyli... No nie, to, nie, nie, nie, to jest nieprawda. A ja tak. Moim, moim zdaniem media nie są kontrolowane przez społeczeństwo. Media to są prywatne firmy. Która prywatna firma jest kontrolowana przez społeczeństwo? Każda. Każda prywatna firma jest kontrolowana przez społeczeństwo tylko w różnym zakresie. Tak naprawdę oglądając jeden czy drugi program telewizyjny, to my jako społeczeństwo decydujemy o tym, co się dzieje. To my jako społeczeństwo kontrolujemy te firmy choć w ograniczonym zakresie. Bo jeżeli komuś zależy na tych przysłowiowych słupkach i nagle okaże się, że oglądalność ma poniżej 1%, to prawdopodobnie zrezygnuje z tej charytatywnej działalności, ponieważ krąg odbiorców, do których adresuje swoje, nazwijmy to, poglądy, przekonania, jest tak znikomy, że przestanie to być opłacalne, bo to jest opłacalne tylko wtedy, kiedy jako prywatna firma mam przychody. Natomiast kiedy mam tylko rozchody, to to zaczyna być yy, chyba trochę mało logiczne działanie. No, jednak jeśli jesteś monopolistą na rynku, to masz wyłącznie przychody i wszystko jedno, czego byś się robił, to będziesz miał te przychody. I ludzie nie mają wyjścia, muszą oglądać Twój kanał, ewentualnie kanał Twojego kolegi, który generalnie mówi o tym samym. In, in. No to w takim razie stwórzmy takie możliwości, żebyśmy mieli 38 milionów miliarderów, gdzie każdy mógłby sobie założyć stację telewizyjną. No, jak najbardziej jestem za. <grych> a, nie, mów, a nie opowiadajmy o tym, jak ograniczyć przed niektórych. To zastosujmy może odwrotną nieco ideologię. Przez bogatych obywateli bogaci się państwo, a nie państwo bogaci się biedą obywateli. Bo to niestety tak wygląda na dzisiaj, że państwo łupi nas jak może, my jesteśmy jako obywatele coraz biedniejsi, ale przy tym mamy coraz mniej do powiedzenia, na co to państwowe, na co te bizantyjskie pieniądze w funkcjonowaniu państwa, się rozchodzą. Ale ty definiujesz państwo, e, personifikujesz państwo, nadajesz pojętność osobowość, że to państwo jest winne, to państwo nas łupi. Nie, nie ma takich rzeczy. Państwa, państwo nie istnieje. Państwo to my, więc państwo nie może nas łupić, bo państwo nie podejmuje żadnych decyzji. Państwo, jeżeli podejmuje jakieś decyzje, to tak naprawdę są to konkretni ludzie, którzy podejmują tę decyzję, gdyż są pod wpływem pewnych zewnętrznych czynników, pewnego lobby, pewnego powiedzmy swojego własnego uwarunkowania, swojego sumienia czasem, miejmy nadzieję. Jednak nie ma czegoś takiego ja państwo i nie można powiedzieć, że państwo nas łupi, więc zróbmy coś z tym. Nie, media nas okłamują, zróbmy coś z tym. To jest prawdziwe zdanie. Ale właśnie chodzi o to, żebyśmy doprowadzili do sytuacji, w której państwo to my jednak my jesteśmy, a nie ci, którzy za nas decydują. No tak, to byłoby, że tak powiem, słuszna idea. No i na tym właśnie się zasadza demokracja bezpośrednia, że państwo to my jednak jesteśmy, a nie ci, których zatrudniliśmy jako kierowców. Właśnie chciałem jeszcze powrócić do, do twojego spostrzeżenia, Bimi, takiego, że ludzie dopiero obudzą się w Gdańsku, jak już będzie za późno. Nikt tutaj jeszcze na razie nie powiedział, że... Wbrew temu, co może większość ludzi myśli, jednak ludzie potrafią się uczyć. I to nie jest tak, że, że ludzie dopiero się obudzą w Gdańsku, tylko jest tak, że do, zanim do tego Gdańska dojedziemy, to będą musiały zapaść jakieś konkretne decyzje, powiedzmy, że będziemy mijali, żeby to obrazowo pokazać, kolejne wioski. I przy pierwszej, drugiej, trzeciej, piątej, dziesiątej wiosce, czyli powiedzmy złej decyzji, takiej, której zostaliśmy oszukani przez media, czy ryzyk nam zmówił, czy ktokolwiek, Ludzie jednak odczują to na własnej skórze, że ta, a inna decyzja nie była właściwa i zostali jakby wystrychnięci na dudka. I to jest moment, kiedy społeczeństwo się uczy i to jest właściwie udowodnione naukowo. Chyba nikt nie zaprzeczy też, że nawet jako jedna pojedyncza osoba, pomijając kilka jednostek umysłowo-chorowych, ludzie się uczą jako całość jest jednak całe nasze społeczeństwo, ludzkość jako taka. Tych jednostek umysłowo chorych jest o wiele mniej niż tych zdrowych na umyśle. Więc jako całość ludzie jednak się potrafią uczyć i nie, nie są w stanie podejmować non-stop tendencyjnie złych decyzji. To tyle. Dobrze, tak więc ma ktoś jeszcze z Państwa coś do dodania, czy już robimy państwo tak. podsumowanie? Tak, ja mam jeszcze jedno że jedno, jedno zdanie, jeszcze jedną rzecz, kwestię. Ehm, powiedziałeś, że demokracja bezpośrednia może umożliwić e, do zabijania ludzi nawzajem, ponieważ jeżeli ktoś wmówi nam, że to jest lepsze dla nas zabicie e, jakiejś grupy społecznej, to ludzie tak zadecydują. E, w teorii tak, w praktyce nie, ponieważ e, demokracja bezpośrednia to nie jest tak, że możemy sobie robić wszystko. Jednak, przynajmniej tak jest w Szwajcarii, i nie spodziewam się, żeby było inaczej w Polsce, gdyby demokracja bezpośrednio została wprowadzona. Karta praw człowieka i główne właśnie e, akty prawne e, konwencji genewskiej stoją ponad decyzjami demokracji bezpośredniej. Czyli drugi Hitler i wybijanie Żydów nie są, nie są, nie są możliwe w Szwajcarii do przeprowadzenia. Dziękuję. No dobrze, skoro już nie ma więcej, że tak powiem, chętnych do dodania jeszcze jakiegoś głosu, to już zakończmy tą audycję takim podsumowaniem, że każdy jeszcze dodaje na koniec parę zdań od siebie. Zacznijmy może od pana Lecha. To pan by dodał tak na sam koniec. Ja chciałbym dodać tylko tyle, że popularyzacja idei demokracji bezpośredniej jest popularyzowaniem pewnej idei, natomiast na razie my jako stowarzyszenie nie mówimy o dopracowaniu pewnych mechanizmów, w których ta demokracja bezpośrednia nie będzie funkcjonować. Czyli przykładowo nie będziemy urządzać referendum, czy Kowalski ma się ożenić z Malinowską, czy na odwrót. Ponieważ jednak przewidujemy, że ta demokracja bezpośrednia funkcjonuje tylko w obszarze społecznym, czyli w obszarze ponadjednostkowym. Chyba tyle na razie. Dobrze. Teraz pan Jordan Cibura. No ja również życzyłbym sobie, żeby ta idea z dotarła do jak największej liczby osób, ponieważ tak naprawdę nie widzę alternatywy. Nie wiem, co mógłby ktoś zaproponować lepszego. Jeśli pojawi się coś lepszego, to oczywiście jestem otwarty na wszelkiego rodzaju dyskusje, ale w tej chwili nie widzę, nie widzę nic lepszego niż demokracja bezpośrednia, zwłaszcza wydanie demokracji reprezentatywnej w Polsce, jakiej mamy w tej chwili, czyli status quo, nie jest dla mnie do zaakceptowania. Żyję w kraju, w którym demokracja bezpośrednia jest czymś normalnym. Mieszkałem, przejeżdżam, bywam w krajach, gdzie jest demokracja reprezentatywna czymś normalnym i ludzie nie potrafią tego sobie zrozumieć, nie potrafią tego sobie w ogóle wyobrazić i na każdym kroku w mojej opinii po prostu widzę wyższość demokracji bezpośredniej i mam nadzieję, że jak najwięcej osób zacznie na ten temat czytać i się dowiadywać, e, może nawet badać. E, tego mi sobie życzę. Mhm. Dobrze. Dimi ty jakbyś to podsumował, tak żeby na koniec... Mhm. Um, ja może zacznę powiedzieć... swoje podsumowanie... Ja może zacznę swoje podsumowanie od e, powiedzenia, że tak naprawdę ja nie jestem przeciwnikiem bezpośred... demokracji bezpośredniej, jestem natomiast przeciwnikiem demokracji w ogóle. Dlatego, że uważam, że demokracja jest systemem bardzo niedobrym, gdyż prowadzi do, do paradoksów, prowadzi do problemów, właśnie o których mówiliśmy przez cały ten program. I te same problemy są, że tak powiem, wadami każdej demokracji. Jak słusznie zauważył Jordi, człowiek i naród uczy się na błędach. I tak samo my, Polacy, powinniśmy się uczyć na błędach i powinniśmy sięgnąć do historii i przeanalizować, w którym okresie naszej historii Polska jako naród była po prostu najbardziej silna, była najbardziej spójna i była po prostu, kiedy się liczono z nami, z nami w Europie. I tak naprawdę nie były to czasy demokracji, nie były to czasy królów elekcyjnych, były to czasy monarchii, bo wtedy, kiedy król wiedział, że pozostawi kraj swoim dzieciom, wtedy nie było korupcji. Nie, nie było, e, nie było prywaty, nie było e, propagandy, powiedzmy, e, nie było lobby. Oczywiście były lobby, które lobowały e, swoje interesy e, u króla, jednak no, decyzja była podejmowana bez udziału korupcji, dlatego że król miał wszystko i on nie, nie, nie było możliwości go skorumpować tak naprawdę. Mhm. Dlatego, no, dlatego no, chcę powiedzieć, że demokracja bezpośrednia, jak każda demokracja ale nie jest tym e, systemem e, politycznym. Jak się żyło w tamtych czasach zwykłym ludziom, w społeczeństwu, ale, pomijam królewny. Ale, ale to nie ma żadnego znaczenia, dlatego, że kiedy feudalizm upadł, że tak powiem, i, i zaczęto, zaczęto wybierać króli, królów elekcyjnych, w ogóle nie poprawił się poziom życia normalnych wieśniaków. Dlatego, że dlatego, że nie ma bezpośredniego połączenia pomiędzy systemem władzy, a tym, jak się żyje przeciętnemu człowiekowi. Dobrze, teraz może oddajmy głos Dunke Dunkeheit, jak byś to podsumował? W pełni się zgadzam z tym. Mogę dodać jeszcze to, że rządy ludów do tej pory nie doprowadziły jeszcze do niczego dobrego. Możemy tutaj wymienić kilka ustrojów, które były sądami ludów i za każdym razem Będziemy musieli jednak powiedzieć, że te wszystkie ustroje doprowadziły albo do przelewu krwi, albo w najlepszym wypadku do upadku gospodarczego. Szwajcaria dobry przykład. Znaczy, ja nie mówię konkretnie o Szwajcarii. Nie wiem jak jest w Szwajcarii, hmm. ale jest to, jest to kraj, jest to kraj ewenament, tam po prostu ludzie żyją na innym poziomie, że tak powiem. A z drugiej strony jest to kraj, gdzie są wszystkie fortuny mafiozów, więc też nas to powinno zastanowić, czemu tak jest. Dlatego mówię, ja popieram również każde, każde działanie w kierunku reformowania rzeczywistości i życzę Wam wszystkiego najlepszego, aczkolwiek no niestety nie mogę nie zauważać tego, że demokracja bezpośrednia dzisiaj nie rozwiąże żadnego z problemów. Nie rozwiąże właśnie problemów, można powiedzieć, właśnie tej korupcji wszechobecnej. Tego, że media rządzą. Tak naprawdę to rządzą media i rządzą pieniądze, a nie rządzi lud. I nie widzę tutaj w demokracji bezpośredniej jakby czegoś, co mogłoby to zmienić. A ja widzę, możemy w demokracji bezpośredniej wybrać sobie dziedziczną monarchię. Dobrze, no to dziękuję wszystkim za uczestnictwo w rozmowie. Do usłyszenia. Do, do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia, do usłyszenia. Na dziękuję Pozdrawiam wszystkich słuch słuchaczy naturalnie. Do widzenia.